i wysuniętą rampą. Właściciel, szczupły czterdziestolatek o egipskich korzeniach, powitał Bognę serdecznie i poprosił, byśmy, o ile to możliwe, nie przemieszczali się na przód budynku, do pomieszczeń reprezentacyjnych, bo odbywa się tam czuwanie przy zmarłym, a jego dość liczna rodzina jest, jak to określił, nieco przewrażliwiona, więc chciałby oszczędzić żałobnikom nieprzyjemności. Nie skomentowałam pytaniem, czy jego zdaniem spotkanie z nami byłoby nieprzyjemnością. Po prostu zapewniłam, że pozostaniemy na tyłach. Użyczał nam swoich pomieszczeń od wielu miesięcy i miałam nadzieję, że będzie to robił dopóty, dopóki Bogna tego będzie potrzebowała, czyli nim wykończą jej kostnice pod budynkiem nowej komendy. Roman pomógł przenieść ciało z noszy i worka na sterylny, stalowy stół sekcyjny oświetlony specjalistycznymi lampami. Przez kilkanaście minut Bogna robiła dokumentację fotograficzną, a potem wypełniała formularz oględzin. Oparłam się o ścianę, starając się nie przeszkadzać. Przymknęłam powieki i zaciągnęłam się tym dziwnym zapachem magii. Tak, było w nim coś znajomego, bez dwóch zdań. Coś, co łaskotało tył mojej głowy, ale nie mogłam wydobyć tego na wierzch. Byłam pewna, że czułam go już kiedyś, albo coś bardzo podobnego – choć musiało to być dawno i zapewne tylko raz. Roman, po tym jak zbliżył się za bardzo do Bogny, gdy pochylała się nad ciałem, dostał od niej repremendę, że swoją aurą zaburza jej pracę. Odsunął się więc i oparł o ścianę obok mnie. Czy ten zapach ci się z czymś nie kojarzy? Zapytałam. Nie mogę go uchwycić. Nasz lokalny deweloper, zanim jakieś trzysta lat temu został wampirem, był magicznym A coś mi mówiło, że mamy do czynienia ze szczególnie starą magią Nie bardzo Odparł powoli Rozpoznaję niektóre składowe, ale nie całość To stare zaklęcie Nowe rzadko śmierdzą łojem wieprzowych świec Miał rację To tej nuty nie potrafiłam nazwać Coś mówiło mi, że prawidłowa odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki Bogna skończyła wstępne oględziny i sięgnęła po nożyczki, by przeciąć sznury krępujące nadgarstki ofiary W chwili, gdy to zrobiła, fala magii uderzyła tak gwałtownie, że zwaliło mnie z nóg Nagle klęczałam na podłodze, zasłaniając rękami głowę i uszy po pierwszym huku pękniętego zaklęcia powietrze wciąż wibrowało dziwnym bębnieniem i świstem, jakby ktoś w zaświatach grał na kozim pęcherzu. Lampa chirurgiczna zamigotała, po czym zgasła, pogrążając pomieszczenie w półmroku. Nie było tu okien. Jedyne źródło światła stanowiła teraz czerwona lampka nad drzwiami chłodni i blady poblask wlewający się z korytarza przez uchylone drzwi. Nie widziałam bogny. Zmusiłam drżące nogi do wstania i przekrzykując hałas zawołałam. Bogna! Gdzie jesteś? Wszystko dobrze? Nic mi nie jest. Chyba. Odpowiedziała niepewnie. Namierzyłam ją kilka metrów od stołu sekcyjnego. Siedziała na podłodze, oparta plecami o drzwi prowadzące w głąb budynku. Potrząsała głową i przytykała uszy palcami. Rozbłysło światło. Roman odnalazł włącznik i zapalił górne jarzeniówki. Wyglądał na wkurzonego. Co to było? zapytał. Zapach magii wypełniał pomieszczenie. Otaczał mnie gęstym kokonem, a pamięć wreszcie uwolniła odpowiednią szufladkę. Miałam wtedy dwadzieścia lata. Byłam w sanktuarium, a jemioła opatrywała mi jakieś magiczne oparzenie. Pozostałość zaklęcia, które wybuchło mi w twarz Zadzwonił telefon Śmieszny, bakelitowy, z trąbką zamiast słuchawki Je miała nie widziała sensu w zmianie go na coś bardziej nowoczesnego, skoro ten działał całkiem przyzwoicie Dzwoniła jakaś młoda kobieta, z którą uzdrowicielka miała styczność w przeszłości Z rozmowy wywnioskowałam, że ostatnim razem widziały się, gdy rozmówczyni była jeszcze bardzo małą dziewczynką Teraz już dorosła, martwiła się o dziadka, z którym od kilku dni nie miała kontaktu, choć zwykle rozmawiali niemal codziennie. Czuła, że coś jest nie tak, ale przebywała na drugim końcu świata i nie mogła wystarczająco szybko dojechać, by to sprawdzić. Czy Jemioła mogłaby to zrobić przez wzgląd na ich starą znajomość? Jemioła się zgodziła, choć widziałam, że niezbyt chętnie. A gdy zapytała mnie, czy mam przy sobie broń i czy mogłabym z nią pojechać do tego starego capa, żeby sprawdzić, co znów nawywijał, wiedziałam, że gdyby nie była tak dobrym człowiekiem, odpuściłaby sobie ten wypad. Mieszkał niemal w połowie drogi między Sopotem, skąd wyjechałyśmy, a Toruniem. Wioska liczyła nie więcej niż pięć domów. Dwa zaniedbane wyglądały na opuszczone. Jemiała kazała mi zaparkować przed ostatnim i powiedziała... On może być całkiem niepoczytalny. Jeśli nas zaatakuje, strzelaj. Nie lekceważ go tylko dlatego, że jest stary i poskręcany. Zapłacił gigantyczną cenę za magię, którą dysponuje i nigdy nie miał wielkich skrupułów, by jej używać przeciwko innym. Nawet jeśli dorabiał do tego gładkie słówka i wzniosłe przemowy. Wchodziłyśmy ostrożnie. Ja z bronią w dłoniach. Je miała z palcami zaciśniętymi na kryształowej różdżce. Nie stoczyłyśmy jednak walki. Facet okazał się martwy. Jego ciało wisiało upowały, kołysząc się lekko na grubym powrozie. Pamiętam, że zaskoczyło mnie, jak spokojnie wyglądał. Inaczej niż wisielcy, których widywałam w pracy. Nie miał opuchniętej fioletowej twarzy ani wywalonego języka. Sprawiał wrażenie, jakby spał, tylko zamiast w łóżku postanowił uciąć sobie drzemkę na belce stropowej. Cały dom wypełniony był tym zapachem. Gęstym, pierwotnym, niepokojącym. Zapytałam o niego jemiołę, bo czułam dziwne szczypanie magii muskającej zmysły. To, moja droga, jest magia cholerniczników. Nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Nie było jej też w programie szkolenia. Powiedziałam o tym jemiole, a ona pokręciła głową. Nigdy nie było ich wielu, to coś jak kult czy sekta. W teorii każdy mógłby się do nich przyłączyć, choć na początku zrzeszali głównie uzdrowicieli, takich jak ten tu. Kiwnęła głową na wisielca. Pojawili się jakieś trzysta lat temu, gdy przez Europę przetaczały się kolejne epidemie. Cholera, czarna ospa, dżuma, hiszpanka. Uważali, że mogą coś na to poradzić. Jestem pewna, że początkowo mieli dobre intencje, ale szybko zaczęli przekraczać granice. Włączyli do magii uzdrawiania elementy, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Ofiary, czarną magię, śmierć jako cenę za utrzymanie epidemii z dala od miast. Składali ofiary ze zwierząt? Zapytałam zaskoczona. Uzdrowiciele kojarzyli mi się raczej z magią taką jak tajemioły. Łagodną, opiekuńczą, niezdolną do wyrządzenia krzywdy. Na początku. Potem i z ludzi. Pojawiali się zawsze, gdy wybuchała nowa epidemia, a w czasach spokoju schodzili do podziemia. Ostatni raz słyszałam o nich na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o AIDS. Wcześniej, w latach trzydziestych i przy Hiszpance. Zachariasz był jednym z ostatnich, którzy pozostali. Podeszła bliżej i opuszkami palców dotknęła jego dłoni. Westchnęła. Możesz go odciąć? Zapytała Musimy go pochować Nie chcę, żeby jego wnuczka widziała go w takim stanie Podniosłam stołek, który wykopał sobie spod nóg Wspięłam się na niego i przecięłam powróz Był dużo grubszy i twardszy niż zwykły sznur Więc zajęło mi to dwie albo trzy minuty Ciało opadło na podłogę z głuchym stuknięciem W tej samej chwili pomieszczenie wypełnił zapach magii tak intensywny, że niemal mnie zemdliło. W ułamku sekundy Zachariasz się zmienił. Nie wyglądał już jak śpiący. Wszystko, czego mogłam się spodziewać po kilkudniowym wisielcu, wydarzyło się naraz. Smród rozkładu i kału uderzył w nas, przebijając nawet intensywną woń magii. Rysy zmarłego uległy całkowitemu zniekształceniu. Twarz spuchła mu i poczerniała. W otwartych ustach roiło się od larw. Idiota... Szepnęła Jemioła, ale w jej głosie wyczułam wzruszenie Wykopałam dół tam, gdzie mi wskazała Pod starą jabłonią w sadzie Znalazłam kawał brezentu i taczkę, żeby poradzić sobie z transportem Zakopywałam Zachariasza, a Jemioła siedziała obok na niskiej ławeczce i modliła się za niego Nie wiedziałam, czy wypada pytać o to, co właściwie tu widziałam Ale potem, w samochodzie, sama zaczęła mówić Ktoś z jego bliskich musi być chory. Może nieuleczalnie, może po prostu ciężko. Złożył się w ofierze, a wcześniej splątał zaklęciem. Uleczył kogoś, popełniając samobójstwo? Zapytałam zszokowana. Jemioła pokręciła głową. To nigdy tak nie działało. Zakopywali ciała ofiar pod słupami wotywnymi na rogatkach miast, żeby choroba nie miała do nich wstępu, ale nigdy nie działało to tak, jak sobie wyobrażali. Więc składali więcej ofiar. A gdy epidemia mijała, jak każda, bo żadna nie trwa wiecznie, uznawali, że to ich zasługa i że ofiary miały sens. Spojrzała w bok na mijanę pola. Próbowałam z nim rozmawiać, dodała po chwili, ale to nie mogło się udać. Cholera zabrała mu pierwszą rodzinę. Nigdy do końca nie doszedł po tym do siebie. Czasami najtrudniejsze w pracy uzdrowiciela jest poczucie bezradności, kiedy kompletnie nic nie możemy zrobić. Zagrzebałam te wspomnienia głęboko, ale znajomy zapach magii dziś się wykopał. Pomogłam Bognie wstać. Masowała sobie tył głowy. Uderzyła się, kiedy zaklęcie pękło i rzuciło nią o ścianę. Mruczała coś mało pochlebnego o wszystkich systemach magicznych i zwłokach, które nie mają na tyle przyzwoitości, by oszczędzić żywym podobnych atrakcji. Odwróciłam się w stronę stołu sekcyjnego, spodziewając się, co zobaczę. Hej! Co jest do cholery? Gdzie moje zwłoki? Zawołała wściekle Bogna. Po martwym chłopaku nie było już śladu. Została jedynie kubka z brązowiałych, suchych kości. W miejscu, gdzie miał kiedyś żołądek, leżał żółty kamek i mały, skórzany woreczek oblepiony pszczelim woskiem. Nie rozcinaj go! Poradziłam Bognie To coś jak woreczek Grigri gri. Nie wiem, jakim zaklęciem go nasączyli Kto? Co się tu właściwie dzieje? Zirytowała się Na jaki wiek oceniłabyś te szczątki? Zapytałam Stare, kilkadziesiąt lat Wzruszyła ramionami, podeszła do stołu i dotknęła jednej z kości Są już prawie puste, lekkie Lata dziewięćdziesiąte, czy raczej trzydzieste XX wieku? Domagałam się uściślenia. Raczej dziewięćdziesiąte, choć to tylko przybliżone datowanie. Z ciała z lat trzydziestych nic by już nie zostało. Cholera, chwilę temu miał wszystkie tkanki! To było coś w rodzaju iluzji. Wyjaśniłam i opowiedziałam jej o ciele Zachariasza, naznaczonym tą samą magią. Mówiłam już, jak nienawidzę magii i jej mieszania się w naukę? Warknęła. Chwila. Czyli ktoś wykopał starą ofiarę jakiegoś rytuału i podrzucił ją na moją budowę? Po co? Zapytał Roman. Może dla niektórych niewiele się różnisz od epidemii, przed którą trzeba chronić miasto. Rzuciłam. Ale na twoim miejscu zamontowałabym na terenie budowy monitoring albo przynajmniej kamery przemysłowe bo nie jestem pewna, czy podrzucenie zwłok wyczerpało ich repertuar głupoty. Sapnął coś pod nosem i wyszedł z pomieszczenia. Pewnie jego ludzie jeszcze dziś rozmieszczą na budowie sprzęt do inwigilacji. Czyli koniec! Zbrodnia albo rytuał sprzed lat, sekty już nie ma, a sprawcy podrzucenia tych kości Romanowi to już jego problem. Podsumowałem. Bogna spojrzała na mnie, jakbym oszalała. Może dla ciebie to koniec zabawy w policjantów i złodziei, ale ja mam tu szczątki wystawione na magię, która kompletnie uniemożliwia normalne oględziny i wyciągnięcie wniosków. Muszę to przeanalizować. Zbadać próbki. Może następnym razem rozpoznam taką iluzję. Powiedziała, a w jej oczach zobaczyłam błysk zawziętości. Miała rację. Dla niej to jeszcze nie był koniec. Dla mnie na tę chwilę owszem. Jeśli Roman zamorduje sprawców podrzucenia zwłok, to znów stanie się to moją sprawą, ale teraz miałam wolny dzień, a dochodziła ledwie trzynasta. Nie pamiętałam, kiedy ostatni raz tak mi się poszczęściło. Wymknęłam się z domu pogrzebowego, by dłużej nie ryzykować, że dopadnie mnie wkurzony Omar Kamal. Wątpiłam, by żałobnicy przegapili wybuch i hałas. Wsiadłam do samochodu i odjechałam, nim znalazłyby mnie kłopoty. Przez dłuższą chwilę zastanawiałam się, co zrobić z tak dziwnie rozpoczętym dniem, kiedy mnie olśniło. Salcia miała dziś stresujący egzamin i fajnie byłoby, gdyby po powrocie do domu czekało na nią coś przyjemnego. Na przykład porządny posiłek. Mogłam zamówić coś z dostawą, ale... Nagle naszła mnie nietypowa myśl. Dlaczego nie miałabym ugotować jej czegoś pysznego? Owszem, właściwie nie potrafiłam gotować. Ograniczałam się do naleśników, tostów i gotowców, ale byłam przekonana, że to tylko kwestia lenistwa, presji czasu i braku treningu, a nie rzeczywistych ograniczeń. Przecież potrafiłam przestrzegać prostych instrukcji, prawda? Dlatego, gdy dojechałam do skrzyżowania, nie skręciłam od razu w stronę domu, ale w ulicę prowadzącą na rogatki miasta, gdzie mieszkał ktoś, kto mógł mi pomóc. Przez dłuższą chwilę szukałam dzwonka do drzwi, zanim do mnie dotarło, że po prostu go nie ma Zapukałam Potem przez kolejną minutę zastanawiałam się, czy zrobiłam to wystarczająco głośno I czy wyjdę na namolną, jeśli zapukam jeszcze raz, mocniej Nie byłam pewna dlaczego, ale pani Sabita wprawiała mnie w lekką nerwowość Wolała mnie analizować, skąd się to brało Spotkałyśmy się kilkakrotnie, w przelocie, a dłużej rozmawiałyśmy tylko raz kiedy moja córka, dręczona w szkole, niemal popełniła samobójstwo, odcinając się od swojej magii. Na samo wspomnienie ścisnął mi się żołądek, a dłonie się spociły. Gospodyni w końcu otworzyła drzwi i popatrzyła na mnie zaskoczona. W ułamku sekundy zobaczyłam w jej oczach strach. Dzień dobry. Z mi i Salcią wszystko w porządku. Ja do pani, po prośbie. Uśmiechnęłam się trochę speszona. Uniosła ciemną brew i wpuściła mnie do środka. Jakąż to prośbę ma do mnie namiestniczka? Zapytała z przekąsem. To akurat całkiem prywatna sprawa. Może mi pani odmówić bez żadnych konsekwencji. Powiedziałam, dając się poprowadzić do serca tego domu, czyli kuchni. Pachniało tam tak obłędnie, że od razu przypomniałam sobie, jaka jestem głodna. Od wczoraj ciągnęłam na kawie, adrenalinie i zapachu rozkładu. Dieta namiestnicza. Dobra dla linii, fatalna dla zdrowia. Gospodyni parsknęła krótkim śmiechem. Teraz już jestem ciekawa. A skoro to prywatna prośba, to stanowczo nie jesteśmy na pani. Sawita wystarczy. Przyjęłam to z ulgą. Salcia ma dziś trudny egzamin i pomyślałam, że coś dla niej ugotuję. Problem w tym, że moje doświadczenie kuchenne sprowadza się głównie do obsługi ekspresu do kawy, robienia kanapek i zalewania dań instant. Popatrzyła na mnie z taką grozą, jakbym właśnie przyznała się do konsumpcji niemowląt. Mój partner gotuje, dodałam prędko. Obojgu w sumie chcę zrobić tę niespodziankę. Sprawa mi się dziś szybko rozwiązała i okazało się, że nie muszę gonić za bandziorami, więc postanowiłam spróbować czegoś innego. I padło na gotowanie. Salcia tyle razy mówiła, że uwielbia twój słynny dal, że pomyślałam, co mi szkodzi zapytać o przepis, jeśli to nie jest jakiś wielki rodzinny sekret. Sawita znów się zaśmiała i pokręciła głową. Nie sądziłam, że mój dal ma taką reputację. Oj ma, zapewniłam. Od czasu przeprowadzki z piekła niewiele potraw zyskało tak szybko jej uznanie, a tu była miłość od pierwszej łyżki. I w ten właśnie sposób odwołałam się do czegoś pierwotnego, co miały w sobie niektóre kobiety. Dumy z bycia dobrą karmicielką. Sięgnęła po stary, opasły notes w wodoodpornej okładce leżący na lodówce. Ułożyła go na stole z głuchym stuknięciem i przez chwilę przewracała strony zapisane czarnym atramentem w sanskrycie. Wysunęła z notesu luźną kartkę, z kubka stojącego na lodówce wzięła długopis i podała mi jedno i drugie. No Notuj, ale to zostaje między nami. Dziewczynki są jak siostry, więc nawet moja babcia musiałaby się zgodzić, że przepis zostaje w rodzinie. Powiedziała z powagą, a ja zastanowiłam się, czy w jej kulturze proszenie o przepis na gulasz soczewicowy to wielki nietakt, czy może jednak trochę mnie wkręca. Podyktowała mi składniki, przyprawy, proporcje. A gdy zadałam kilka podstawowych pytań, zorientowała się, że naprawdę ma do czynienia z laikiem, bo zaczęła mi tłumaczyć krok po kroku każdy etap gotowania dalu. Co jakiś czas dodawała przestrogi w stylu „Nie cię Shiva broni przypalić ten czosnek. Albo Rozgrzej przyprawy na patelni, ale nie muszą brązowieć. To mit. Znałam mnóstwo mitów, ale ani jednego o brązowiejącym kuminie. Masz wszystkie składniki? Zapytała, gdy skończyłam notować. Popatrzyłam na listę. Może? Nie wiedziałam. To nie ja zwykle robiłam zakupy. Savita pokiwała głową i do słoiczka po paście pomidorowej zaczęła odsypywać przyprawy z kilku pojemników. Z tym sobie poradzisz. Zapewniła, ja prawie w to uwierzyłam. Na dole kartki z przepisem zanotowała numer telefonu i dodała. Gdybyś miała z czymś problem, dzwoń. Każdy zasługuje na przyzwoitą miseczkę Dalu. Odprowadziła mnie do drzwi, a kiedy byłam już w progu, zawahała się i powiedziała. Doro, jeśli mogę coś jeszcze zasugerować... Jasne. Proponuję, żebyś między grobem a kuchnią zrobiła przystanek pod prysznicem. Zapachy potraw są równie ważne jak smak. Uśmiechnęła się i puściła mi oczko. Dotarło do mnie w nagłym, wstydliwym przebłysku, co robiłam przez ostatnie godziny. Mój nos całkiem przyzwyczaił się do mieszanki rozkładu i dziwnej magii, które otaczały mnie przez większą część dnia. Przepraszam, całkiem zapomniałam. Zająknęłam się, czerwieniejąc poczubki uszu. Zaśmiała się pod nosem. Mieszkam z weterynarzem i bestiarką. Bywało gorzej. Mieszkam z pyrem i salamandrą. Najgorsze smrodki, na jakie jestem narażona, to woń spalenizny, powiedziałam. Więc dla równowagi mam pracę, która rzadko pachnie fiołkami. A nawet jeśli, to w tych fiołkach pewnie popełniono jakieś przestępstwo. Wpadnij jeszcze kiedyś. Nauczę cię, jak robić ciasto brzoskwiniowe, które twoja córka uwielbia. Nic dziwnego, że tak chętnie was odwiedza. Lakshmi kocha to, że u was zamawia się pizzę. Mąż nie lubi... Przereklamowanych włoskich placków, które nie są nawet w jednej dziesiątej tak pyszne jak czapaty. Jej akcent stał się wyraźniejszy, kiedy cytowała męża. Wracałam do domu podekscytowana, ściskając w dłoni kartkę z przepisem, jakby to był alchemiczny wzór na zamianę węgla w złoto. Oby tylko przy realizacji nie doszło do zwęglenia. Zwłaszcza czosnku, bo to, zdaniem Savati Rawati, był kamień nagrobny porządnego dalu. Zamierzałam pilnować tego czosnku jak najcenniejszego skarbu Ku mojemu niedowierzaniu Dal wyszedł obłędnie smaczny Poradziłam sobie nawet bez telefonu do mamy Lakshmi, co uważałam za niemniejsze osiągnięcie niż zdanie egzaminu przez Salcie Kiedy Miron i nasza mała dotarli do domu, byli roześmiani i rozpierała ich energia I już wiedziałam, że Salci poszło dokładnie tak dobrze, jak się spodziewałam Zamurowało ich na progu. Tato, czy ja mam halucynacje węchowe, czy w naszym mieszkaniu naprawdę pachnie jedzeniem? Zawołała Salomea. Jeśli to zwidy, to mamy je oboje. Może z głodu i niedożywienia? Odparł mój partner. Para błaznów. Kochałam ich nad życie. Podczas posiłku którego nie mogli się nachwalić, więc albo dopisywało mi szczęście początkującego, albo bardzo nie chcieli zranić moich uczuć, opowiadali mi o egzaminie. Nadal uważam, że nisim przesadził, rzucając w ciebie tymi piłeczkami tenisowymi. Upierał się Miron. Ale nawet wtedy płomienie nie podskoczyły. Salcia uniosła ręce w geście zwycięstwa, a wnętrza jej dłoni rozżarzyły się płomykami. Miron zrobił to samo. Nazywali to zniczami zwycięstwa Humor pyrów A jak tam demon? Zapytałam Mirona, gdy już skończyli szczegółową relację Ululany jak dziecko zasnął w zaułku za otchłanią. As już go odtransportował Portale pozamykane, chyba wszystko co przelazło zostało znalezione i odesłane Szybko i sprawnie A twoja sprawa? Stara i w sumie nie bardzo moja Obiecałam sobie nie wchodzić w drastyczne szczegóły podczas jedzenia. To już problem bardziej Romana niż mój. Czyż to nie jest doskonały dzień? Wszystko dziś nam tak dobrze poszło, że aż chce się w nagrodę sięgnąć do zamrażarki po lody. O ile w zamrażarce są jakieś lody. Zagaiła Salcia. Zmarkotniałam. Po drodze do domu zrobiłam szybkie zakupy, bo byłam niemal pewna, że nie mamy czerwonej soczewicy, ale o lodach w ogóle nie pomyślałam. Są. Słony karmel i orzechy makadamia, powiedział Miron. No i to ja rozumiem. Salcia znów zrobiła znicze zwycięstwa. Siedzieliśmy rozwaleni na kanapie i kończyliśmy podpalaczkę na podstawie książki Kinga, jeden z ulubionych ognistych filmów naszej córki, kiedy rozdzwoniła się moja komórka, którą zostawiłam na stole w kuchni. Musiałam wyplątać się z koca i kończyn Mirona oraz Salci, więc ledwie zdążyłam odebrać. Zbadałam próbki i coś mi się nie zgadzało, powiedziała Bogna na powitanie. Mówisz o próbkach ziemi, z koca i grobu? Ta, znalazłam tłuszcz trupi w próbkach spod ciała chłopaka. Nie rozumiem. No, ja też nie rozumiałam, bo nie powinno go tu być, skoro ciało, zmumifikowane, przeniesiono z innego miejsca. Nie mogło się tu rozkładać, prawda? A jednak tłuszczowo nie kłamie. Pojechałam to sprawdzić. Jesteś na budowie? O tej porze? Wystraszyłam się nie na żarty. Spokojnie. Roman zostawił tu strażników i teraz mnie pilnują, jak przyzwoitki. Ale nie o tym chciałam. Pamiętasz tego mema o zakopywaniu trupa? Tego, że należy posadzić nad zwłokami rośliny zagrożonych gatunków? Nie, tego, że należy nad zwłokami zakopać szczątki zwierzęcia, żeby, jeśli pies wywącha zapach rozkładu lub ktoś zacznie kopać, zostały uznane za jedyne źródło smrodu. Bartek mi to kiedyś pokazał z pytaniem, czy to by przeszło. No więc mogę mu powiedzieć, że owszem. Do czasu, aż sprawdziłabym próbki ziemi. Ta rytualna ofiara była odpowiednikiem psa? Nie inaczej. I znalazłaś coś więcej? Ta... Oceniam, że mają niecałe pół roku. Strażnicy twierdzą, że lepiej będzie, jeśli to ty powiesz o tym Romanowi, bo rano znów miały ruszyć pracę. Westchnęłam. Zadzwonię do niego i za pół godziny będę u ciebie. Zerknęłam na zegarek. Było siedemnaście minut po północy Najwyraźniej dzień, który zaczynał się trupem, musiał się nim zamknąć Znicze zwycięstwa też kiedyś się dopalają Wybrałam numer Romana i założyłam glany Może byłam złośliwa, a na pewno psułam mu miły wieczór Ale skoro mój dobry dzień właśnie się skończył Po drodze na budowę zabrałam księcia wampirów spod jego gniazda Chciał wziąć swoje auto, ale uznałam, że lepiej będzie, jeśli to ja poprowadzę. Był wkurwiony i gotów z miejsca jechać do siedziby wiedźm. Wolałam mieć na niego oko, zanim rozpęta trzecią wojnę światową. Krążył przed wejściem z rękami wciśniętymi głęboko w kieszenie płaszcza, pochylony i mroczny jak burzowa chmura. Wskoczył do auta, zanim na dobre zaparkowałam. Nogi im z dup powyrywam! Warknął na powitanie. Nie zrobisz tego, powiedziałam spokojnie, a gdy fuknął na mnie gniewnie, dodałam Załatwimy to jak należy, z wiedźmami jest jak z muchami, wyrwiesz skrzydełka jednej, przyleci cała chmara Mówisz to jako wiedźma? burknął Ja jestem jedna i niezrzeszona, wspomniałeś, że to sabat, z nimi zawsze jest więcej kłopotów, sabaty są liczne Powiązane z innymi sabatami przez krew i magię Mają potomstwo i spore rodziny Nie dasz rady wybić wszystkich Milczał posępnie To nie było wyzwanie i nie wątpię, że gdybyś podszedł do tego z odpowiednim entuzjazmem Miałbyś na tym polu spore sukcesy Ale zanim się obejrzysz, zacznie się wojna Zaangażuje się Katarzyna i pewnie Gardiasz. Tylko po to, by móc naszczać na twoje podwórko nie chcesz w tej historii być tym złym, wyjaśniłam. Chwilę trawił to, co powiedziałam, po czym westchnął. Przemyślałaś to. No przecież. To magiczne podstawy. Możesz zadrzeć z pojedynczą wiedźmą, ale jeśli zamierzasz zadrzeć z całym sabatem, lepiej przygotuj się do bitwy jak należy. To niepokojące, oświadczył. Co dokładnie? Kolejny trup na twojej budowie? Machnął ręką. To nie jest niepokojące. To jest wkurwiające. Mówię o twojej przemianie. Kobieta, którą znałem kilka lat temu, najpierw rzucała się do gardła, a potem kombinowała, jak wybrnąć z kłopotów, w jakie wpakowała się przez własną porywczość. Spójrz na siebie teraz. Jesteś taka... strategiczna. Parsknęłam śmiechem. Kiedy mnie poznałeś, byłam samotnym wilkiem. Teraz mam stado, rodzinę, przyjaciół, dom. Nie chcę tego stracić przez pochopne decyzje. Więc jeśli to wiedźmy stoją za tymi trupami, masz moje słowo, że zajmiemy się nimi, ale tak jak należy. Metodycznie, bezwzględnie, ale zgodnie z prawem. Gdy się nad tym zastanawiam, tamta Dora Wilk była mniej przerażająca. Pamiętaj, ja już zaliczyłam jedną wojnę międzygatunkową, z Brunonem. Pochowaliśmy wtedy zbyt wiele osób, a mało brakowałobyśmy stracili ich jeszcze więcej. Tylko Dureń popełnia dwukrotnie ten sam błąd. Więc jak? Mogę na Ciebie liczyć? zapytałam, bo w zasięgu reflektorów widziałam już ogrodzenie wokół budowy. Liczyć na to, że nie rozszarpie tych zdradzieckich suk bez uprzedzenia? zapytał ze zdumiewającym spokojem. Mniej więcej to miałam na myśli. — Przyznałam. — Dobrze, rób to po swojemu. Dopóki będziesz skuteczna, nie musisz się obawiać rzezi — powiedział. Na więcej najwyraźniej nie mogłam liczyć. Zaparkowałam pod bramą, szeroko otwartą, tuż obok masywnego auta Bogny. Dwa mniejsze samochody stały dalej. Pewnie należały do strażników. — na straży placu budowy stali jeden z wilków Borysa i wysoki, blady wampir, którego znałam z widzenia, ale który zwykle unikał mnie jak diabeł święconej wody, więc nigdy nie mieliśmy okazji się bliżej poznać. Teraz wyprostował się jak struna, widząc Romana, ale nie podszedł. Wilk zwany Ryśkiem, z racji rudej czupryny i intensywnie zielonych oczu – matka nazwała go Tobiaszem, ale musiałam przyznać, że faktycznie bardziej wyglądał na Ryśka – Stał tuż przy dole, przytrzymując jeden z przemysłowych reflektorów tak, by doświetlić bognie wnętrze wykopu. Z posępną miną skinął mi głową. Czyli ładnie nie było. Wilki miały sporą tolerancję na zwłoki i makabre. Jeśli coś je odrzucało lub niepokoiło, to zwykle magia. Zwłaszcza wilki ze wschodu, które przybyły z Borysem i Ksenią, podchodziły do niej z ostrożnością i miały o niej nieco lepsze pojęcie niż na przykład te ze stada Olafa, które stykały się z nią rzadziej. Kucnęłam na krawędzi dołu i przyglądałam się Bognie metodycznie jak archeolog odkopującej zwłoki ukryte pod starymi szczątkami. Sporo już odsłoniła. Nie były zakopane głęboko, może 30 centymetrów poniżej poziomu poprzedniego wykopu. Dość płytko, by tłuszczowo wosk i skaził próbki. Co tam mamy? Zapytałam cicho. Bogna uniosła głowę i spojrzała na mnie za okularów ochronnych. W grubych rękawicach, gumowcach i kombinezonie wyglądała jak ludzik Michelena, który odkrył w sobie nowe powołanie i postanowił kopać groby. Jedno ciało. Przynajmniej na razie. Powiedziała. Spodziewasz się, że będzie więcej? Po ostatniej akcji? Niewykluczone. Jak wyciągnę tego, sprawdzę, czy pod nim nie ma kolejnych. Długo tu leży? Zapytałam, choć domyślałam się odpowiedzi. Odsłonięta już głowa nosiła głębokie ślady rozkładu, poczernia.